Zapraszamy za O, oh, i boję i nowej. Borę i A teraz, to a? A, Zawodnik Berlinowej z numerem 42 ma na swoim ciągniku flagę Stowarzyszenia Miłoszników Wsi Pokochaj i Wieś. Ja jeszcze raz zapraszam w szczerze wszystkich Państwa na stoisko Stowarzyszenia, które jest przed salą sołecką. Tam można skosztować pysznego smaku z chlebem. Ma też pyszny żurek, obok jest też pyszna grochówka. E, Krzysiu, Krzysiu jak zwykle stanął na wysokości zadania, nie jadłem w życiu lepszej grochówki. Zapraszam wszystkich w przerwie. Stowarzyszenie i Wieś Jeden z organizatorów dzisiejszego spektaklu. Drodzy Państwo. Ja Buana... Pan Mirosław Strokowski, a Boruja Nowa z numerem 42, która startuje Sławomir Wiśniewski. Drodzy panowie, życzymy oczywiście wszystkiego dobrego, najlepszego do czasu. Rączka moja idzie do góry, sędziowie są gotowi. Gaz do podłogi. Paszli! Dajcie, stopy. Daj stopy, Daj, stopy. To jest to jest to jest to jest to jest. Zabierzy, i ja znowu na żół. i tył znakomicie, znakomicie jest go na na pierwszą za chwileczkę Państwu podamy czas operacyjny tego wszystkiego a ja w międzyczasie przywitam kolejną motoryzacyjną ekipę, motocyklową ekipę Wolsztyńskie Towarzystwo Motocyklowe dołączyło do nas możecie zobaczyć ich maszyny na parkingu razem z autami PRL. zapraszam w przerwie dzięki, że jesteście Boruja nowa minuta 25 minuta 26 dziękujemy bardzo